Przez 300 lat stanowił imponującą granicę imperium. Mur Hadriana w północnej Anglii. Wspaniała kamienna bariera, która rozgraniczała dwie kultury i podkreślała rzymską dominację. Z Viasat History podróżujemy w czasie, by odkryć fascynujące dzieje świata sprzed 2000 lat. Even something this small can tell us about a single person who lived on Hadrian's Wall. Poznajmy sekrety muru Hadriana. Europejska premiera 25 stycznia w Via History.